Dzień Cześć, dobry! Co tam u was? Mówię, ja, Dobrze się bawiliście. Nie, nie, nie, nie. Dawno nas nie było, co. Nie? jestem Michał. Też was lubię. Jestem szefem. <coughs> <coughs> Cześć, jestem Michał, jestem szefem. Tu moja korona, a tu moje berło. Cieły to... błazen. O to... Igor! Cześć. <coughs> tak. no. A ja nie pójdę. No. Mówi dla was Igor Seraj i szef. I. Michał. Tak, tak, ja jestem za tym. Mówmy, mówmy, mówmy od teraz do Michała tylko per szef. W ogóle zapomnimy o tym, że on ma jakiekolwiek imię. Okej, okay, okej, okay, błaźnie. O, ja w ogóle jestem za tym, żebyś, żebyś był takim szefem, który po prostu siedzi i rządzi nad wszystkim. Czyli idź tam czy oh. tak no, i się nie odzywaj. Tak było w poprzednim odcinku. No, w każdym razie witamy w Beskitu. Uh, pod, to jest pod taki... koniec ostatniego odcinka zaczynałem jakiś temat, ale stwierdziłem, że zaczynałem go na tutaj. Stwierdziłeś, że zrobisz teaser. Tak. A jakkolwiek dziwnym by to się wydawało dla, dla, dla wszystkich, wieszcie, my też byliśmy zdziwieni. Tak, bardzo. Ktoś wpadł na pomysł, żeby puścić nas w radio. I to nie była decyzja szefa. I to nie... <głos> że zacznie sobie mówić w trzeciej osobie. To nie była nasza decyzja. Nasza szefa. No, ale w każdym razie, chociaż radio jest internetowe i właściwie obejmuje tylko dwie jakieś małe miejscowości, których pewnie na mapie nawet by się nie znalazło, Cicho. gdyby się bardzo chciało, to jednak jest to radio. I to jest świadoma decyzja kogoś, kto, kto nas przesłuchał i stwierdził, że cholera! Johnson! Potrzebuję tych kolesi na pierwszej stronie. Migiem! Uh, yes sir. No więc. Uh... W takim wypadku mogę tylko powiedzieć wam. <śmieniciela> <śmieniciela> Nie wiedzą w co się pakują. Tak. No cóż. Właściwie <śmieniciela> to kierowałem to do naszych słuchaczy. <śmieniciela> to też. Do, do wszystkich haterów. Także jesteśmy już sławni. Tak, jesteśmy ubryści. sławni. <gry> Niedługo wyjdą nasze koszulki, kubki, maskotki z Niedługo nasimi... my wystąpimy. O, i takie leleczki z ruchomymi głowami. Tak, bo nasze Nie, będziemy jak te laki, co pocieka za sznurek i mówisz. He, martwe płody, martwe płody. <grym> z żydy, Żdy, żdy, żdy, żdy, Tak, w każdym... mam węża w kieszeni. <grym> Wąż mi wlazły do buta. No, w każdym razie radio nazywa się Radio 100 Szubin-Kcynia. Szubin-Kcynia Szubin to są miejscowości, więc jeśli o nich nigdy w życiu nie słyszeliście, to właśnie reprezentuje, jak bardzo znane to radio musi być. Tam Ale to... my będziemy w radiu. Ta miejscowość jest równie często odwiedzana, co Atlantyda. Ej, byłam w Atlantydy w zeszłym tygodniu. Pod... Tam, wiesz, mieszkają trzy osoby. W... Ja... Szef, błazen i kobieta. Jedna mieszka w szubinie, druga w Kcyni, a trzecia tak troszkę po środku. Właściwie wszystko mieści się w jednym budynku, tylko po środku jest taka mała klitka. W każdym razie. Tak, właściwie to w każdym wymyśliliśmy razie, sobie te miejscowości. W każdym razie. <głos> w właściwie to my nadajemy w razie, z tego radia W każdym razie. To, to brzmi w sumie jak tak. W taki... każdym razie. <głos> w każdym razie chciałem powiedzieć. <głos> W każdym razie w środę o 21.45 wchodzicie na radio.ishubin.pl. Tam znajdziecie to radio i słuchacie nas. I to nie jest prośba. Czemu, czemu, słucha, czemu słuchacie nas tam, a nie na naszej stronie? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się to zabawne, więc róbcie to. Tak będzie bardziej pro. No. I może co, ktoś powie o nas dwa słowa wcześniej i później. A nawet zrobi... A... Lepiej, słuchajcie tego radia od rana do wieczora, bo może gdzieś kiedyś w ciągu, w ciągu całej emisji będzie puszczony nasz parosekundowy promos, który nagramy. Tak, tak. i potem zdajcie nam relację, bo nam się nie chce tego przesłuchiwać całą dobę. No, ale to tyle słowem wstępu. A... I Krzyżman nie może komentować. <głosy> <głosy> Fajne radio! <głosy> Słuchałem! Cześć! Podoba mi się. Ale wracamy z Boga. <głosy> No ale przestańcie, on jeden nas słucha. No, ja, on, jest, on jest kochany. No. Krzysiu. Jakkolwiek to zabrzmi. On zaczyna wywoływać u mnie instynkt macierzyński. Ja myślę, że on się cieszy, kiedy o nim mówimy. No Pewnie dlatego słucha. No. Pewnie dlatego jest naszym jedynym słuchaczem, żebyśmy o nim czasem mówili. Ma do... Moje jedyne... Moje jedyne... Moje najlepiej wymawialne przezwisko. Aj Krzyszman. Ja specjalnie wszedłem na jego stronę i zobaczyłem, jak ma na imię, żeby nie musieć tego mówić. A myślałem, że wziąłeś jego imię, włączyłeś do Google Translatora, żebyś wiedział, jak wymówić. Tak, taka Iwona czyta. z Isman? Nie, albo włączyłeś i ona mówi Krzysiek. Ej, w ogóle nie powiedzieliśmy o najładniejszej rzeczy, że mamy... Mamy catering, ale urodziny dziesięciolatki. Właśnie. To jest tak ślicznie. To jest coś, co wszyscy mogą zobaczyć. Tak, nie, bo ogólnie znowu siedzimy na zielonej trawce, a cały nasz catering wygląda jak urodziny dziesięciolatki. Mamy, mamy, mamy pianki róż, różnokolorowe. Ale przeważa róż. Mamy kocie języczki, czyli to takie nie są kocie długie języczki. biszkopty. Mamy popcorn, Ma, I... mamy jedno jabłko. Mamy stare paluszki i Mamy stare paluszki i precle i jedno dębowe mocne. I, I bez bój. tego dębowego mocnego wszystko wygląda jak urodziny dziesięciolatki. Brakuje tylko jednorożca. Tak, No, czyli ale, wszystkiego ale za... najlepszego sera. Chyba. Na szczęście sera jest, jest dzisiaj w różowej spódniczce, więc wszystko pasuje. Oho, czyżbym słyszał klauna? <śmiech> Gdzie? To klaunbonko! Mop, mop! A nie, to samolot. Wjeżdża na monocyklu Ej, mogę wam tylko powiedzieć, jak mnie ostatnio straszliwie wychujali. Dawaj. Chętnie pozwolę, ktoś się wychujał. <głos> jak mnie straszliwie oszukali. Chuj, chuja, chuje mnie wychuja. <głos> Ej, Daj sobie powiedzieć, jak, jak ktoś się uchujał. Dobrze. Mów o chujach. No, tak general... Brzmi chujowo, nie chcę słuchać. <głos> Idź sobie. Więc na czym się skończyło Dora, mów, ta opowieść o chujach? Ta chujowa no. epopeja. Mam sobie ostatnio w sklepie przeglądać środki, które sprawią, że komary nie będą mnie gryzły. Na chuj. Jesteście <laughs> niemożliwi. Lubię sok. Chciałbym, żeby to poszło w radiu. No i co było w tym sklepie Praczę, z chujami? <laughs> kolegom już woda sodowa uderzyła do głowy. Przypominam, jesteśmy dorośli. Za dużo świeżego powietrza to był za sklep? Nie wiem, to była jakaś duża sieciówka typu Real, czy inny czy, Auchan. Czy inne Auchan. Okay. Czy inne no i, i przeglądam sobie te środki na komary i patrzę tutaj, prawda, jakiś spray, tutaj jakiś krem, kadzidełka, jakieś w ogóle talizmany. I, i właśnie dochodzę do, do działu talizmany antykomarowe. I patrzę, a tam, jak wiecie, czasami sprzedaje się w sklepach, jak są jakieś akcje charytatywne, takie gumowe bransoletki. No, no. no to Nienawidzę było... komarów. Nie, to było co, coś <laughs> w Dostoje, wiesz, jakieś. jebać komary. Moskito, czy coś takiego, i to była branzoletka, która teoretycznie przez 5 dni miała od ciebie odstraszać komary. Moskito jodka 100%. No coś takiego. Nie? Generalnie co piło, nie miłosiernie, chociaż na opakowaniu było napisane. Nie pije Nie, zapach, którego napisane, nie znoszą komary. Nie, nie, zapach, którego nie znoszą komary, ale dla ludzi jest przyjemny. To jest pierwsze kłamstwo. Kolejnym jest to, że już pierwszego dnia byłam pogryziona w czterech miejscach. A na nadgarstku też? Nie, ale... Właśnie! A, widzisz! Ale... Może musisz ponakładać po prostu kupę takich na siebie, na każdą część ciała. Nie, to jest ale... tak, z której baletnicy musisz rozciągnąć, żeby nałożyć na siebie. Mm. Ej, ale z takiej, jak mówiłaś, talizmany przeciw komarom, to powinna być po prostu taka ucięta głowa komara na sznurku <grym> i by odstraszała komary. Ale nie, bo Bóg właśnie nie. ten stwierdziłam, że może faktycznie to działa, tylko ma jakiś mały zasięg, ale korzystając z tego, że pod tropik... Wyleciała nam masa komarów, to wyciągnęłam tak nad nadgarstek do jednego, krzycząc siosio, a on bezczelnie usiadł na tej bransoletce. I stwierdziłam, że dałam się potwornie oszukać, zwłaszcza, że bransoletka kosztowała około dychy, 9 z groszami i, i że nigdy więcej nie kupię tego syfu a, albo albo jakiś ładniejszy kolor trzeba było wybrać. Serawicznego, ogno... kolor. Niebie... Excelsior. Niebieski to ładny kolor. No, ale ten był jakiś taki, wiesz. Podobno niebieski nie to jest najczęściej zgłaszany jako ulubiony kolor lud ludzi. Ja lubię granatowy. Ej, co to za bzdura, jak nie ulubiony, lubię ulubiony kolor? <śmiech> Właśnie, to samo chciałem <śmiech> powiedzieć. Co to za bzdura, kiedy ludzie pytają o ulubiony kolor? Co można lubić w kolorze? E, kolor? Mi się dobrze, e? mi się dobrze kojarzy. Niebieski kojarzy mi się z niebem. Lubię niebo. <laughs> Lubisz niebieski. <laughs> Lubię tlen. Myślę, że ujdzie. Jaki kolor ma tlen? Niebieski, ja niebieski logicznie. Jak w, no, tak. ja w każdej książce o chemii. Chyba nie czarny. Nie miałaś takich zadań w przedszkolu, że narysuj tlen? <laughs> ja miałem zawsze... Zawsze rysowałem ja tylko domek. Tynk. Domek. <laughs> Srabieże drzewko i tlen. Sera bierze kredkę świeconą i pocała karny ze smugami. Czarny napis tlen. Jeszcze strzał błędami ortograficznymi. Narysuj proszę san potasu. Miałam to na jakiejś kartkówce z chemii. Ja podejrzewam, że też... Gdzieś coś... na tym trampku powinna być jeszcze ściąga. A nie, to stare trampki były. Szkoła, pamiętam no. jeszcze. I tak właśnie czasy oszukali na amuletach antykomarowych. Swoją drugą zreszyt... A to zresztą... Tak, swoją drogę strasznie dużo tego robią. Mówię właśnie, były jakieś spreje, były takie wiesz, spreje typu dezodorant, były jakieś takie psikacze ala, no, flakonik z wodą i pompką po prostu. Były kremy, <grymianie> maści, nie mam pojęcia czym się różni krem od maści. Były jakieś żele, właśnie wisiorki, czy maści bransoletki. maści nie są przezroczyste? Możliwe. Może też mają jakieś, jakaś różnica w działaniu, w chłanianiu, nie wiem. Mi się wydaje, że to bizdura. Nie znam się na kremach. Powinno, powinno się komary po prostu przyjmować na klatę tak czekać, aż im więcej cię, cię pogryzie, po, po tym lepiej a później by się wykształciło całkowitą odporność na komary po prostu komary by podlatywały i odbijały się od twojej zajebistości Igor, Igor by pokazywał klatę właśnie już jest cały w tych bombach od koma komarów P przyjeżdża, znaczy przyjeżdża <śmiech> przyjeżdża komar nadlatuje komar, tak patrzy Komarową kurde, bioru. wszystko zajęte i ucieka a może, wiecie Czasem powiedzieć na, na szyi taką tabliczkę z cennikiem na przykład, że kąsanie jednorazowe, ileś tam pieniędzy, kąsanie wielokrotne, więcej pieniędzy, karnet na kąsanie i komary by stwierdziły o matko, jak tu drogo i, i nie kąsałyby. Miejsca parkingowe dla komarów. Jedno ukąszenie w promieniu 10 centymetrów. Tak. <grym> 10 zł. Tak. Nie wolno A palić, leci, nie wolno palić z... na przestrzeni 10 metrów od ugryzienia. Tak. Kiedyś widziałem taką fajną ilustrację, gdzie był pryszczaty dzieciak w McDonaldzie hmm. i, podlatywa i komary w kolejce piły z jego pryszczy i, i podpis junk food <śmiech> okay. śmieciowe jedzenie ale wiesz, wyobraź sobie takiego komara podlatującego, gdzie jest pięciozłotówką <śmiech> okay. w tych swoich małych rączkach by trzymał tak. taką gigantyczną złotówkę. to by było takie słodkie może po prostu... Warto... Teraz chcę, żeby owady przynosiły mi pieniążki, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. <głos> Może warto. Po Mogę nawet im dawać pieniążki, żeby mi je takiego nosiły. takiego żuka gnojaka, który będzie ci przynosił pieniążki. Będzie tak toczył mi swoimi tylnymi nóżkami 5 tak. złotówkę. Albo takie banknoty pozlepiane śliną i utoczone w wielką kulę. <głos> Albo nie w ślinie. Zrobi z niej domek <głos> Może po prostu trzeba właśnie lepną muchę sobie przylepiać na całym ciele. Wtedy komary ci nie ugryzą. A spróbuj potem na czymś usiąść. Taką taśmę dwustronną wszędzie. O. Mm. Na no, najczęstszych miejscach szyja, ręce, nogi. Albo po prostu nosić ze sobą taką wielką tą lampę, która przypala owady. Albo po prostu na całym łóżku moskitiera roznieść. Byś by się później Gdy... obudził z moskitierą pełną robali. Oj. Ej, fajem, by do siebie taka laska, Pomyślałaby, wow jakie takie eleganckie, oże podchodzi bliżej. Ty to moskitiera. <głos> <głos> jak to te zasłony pobudzają. Ale to jest najgorsze, <głos> jak, teraz, jak teraz jest ciepło oh, i, siedzisz, i siedzisz w nocy. No. I po prostu okno czasem mam całe zalepione tym latającym głównem. Ja pamiętam, że jak ja miałem moskitiera założona na jedno ze swoich e, e, okien, tak jak raz się przyjrzałem, że przy zapalonym świetle patrzę. Za, za, za Moskiterów już jest jakieś 30 kumarów tak się próbują wejść, I nie mogłeś wyjść. A ja tak patrzę, oni mogli tu być. Ale nie, jestem sprytny. Ej, ale tak naprawdę najgorsze nocne stworzenia to są ćmy. Wiem, zabiłem niedawno. Jedno. ćmy to są tak naprawdę małe nietoperze, tylko że mają jeszcze brudne skrzydła. Przecież to jest tak paskunek, jak ci to już wleci do domu, to nie ma co z tym zrobić. Ja. Nie, nie by... złapiesz tego, bo to wszystko ufajfuci ufaj tymi swoimi brudnymi skrzydłami. Ja bym ćmy scharakteryzował jako emo motyle. Myślę, że to pasuje nie do nich Emo Motyle. Wleciała Biedronka. A, bo żyją tylko w nocy. Nie leciała Biedronka do pokoju i była na maksa irytująca, bo nie mogła nigdzie usiąść. Więc cały czas obijała mi się tym swoim chitynowym pancerzykiem o sufit. Jak Więc te duże skacu... muchy. Wzięłam pustą butelkę i zaczęłam grać w baseball Ale nie, nie wiesz, że Biedronki prawie. są bardzo naiwne? Wystarczy je poprosić o chleb i idą sobie. Naprawdę? No. Dlaczego? Nie z naszego? Nie. Biedroneczko leci do, Przy... do nieba. Przynieś mi kawałek chleba. I leci? No, Dobre. potem tak leci. Gdzie ten chleb? <głos> wiesz, tak w atmosferze, atmosferze spala się taka setka w biedronek. <głos> Szukają chlebu. No tak. Potem astronauci patrzą, a tu zaraz nad skorupą ziemską jest wiesz, tysiące zamrożonej biedronki. <głos> Zmierdził biedronki. tak. Co to jest? <głos> po prostu jest takie miejsce w niebie, gdzie latają takie bochenki chleba na skrzydełkach. Tak, jak, jak, oh yeah, jak Saturn jak, jak sa, jak sa, ma pierścienie, to, to ten ekran ma takiego rogala otaczany, no, tak. jestem w Nie, ob, obważankę. Ob. W Linuxie jest chyba taki wygaszacz ekranu, że właśnie... Wróda jest... chleb? Nie, jest takie or, nie orszak, konwój? Nie wiem, jak się nazywa. Dużo, dużo samolotów. Uważam Eskadra? Może. Eskadra orła. Eskadra skarpetowa. właśnie jest takie, lecą gołębia. na takich Klucz! małych skrzydełkach tostery. Ooo. I to tak ślicznie wygląda. Niektóre tostery mają grzanki w sobie. A i... Mają oczka? Nie. Jak, jak dzielny mały toster? nie widział ktoś tą kreskówkę? ja widziałam ja widziałam jedyne co pamiętam to jak on wisiał tuż nad wano pełno wody i bał się spać ja pamiętam że było dziecko które tak bardzo ostentacyjnie wkładało metalowy nóż do tostera ja do tej pory boję się włożyć nóż do tostera bo pamiętam tą kreskówkę jak ona to wkładało i umarło od prądu znaczy nie umarło ale taki był strach i tam był przerażający pan ten klimatyzacja domowa no on był straszny. Prawie tak straszny, jak w pięknej ibestii, w której części były taki wielki Były organy i one też były straszne. W którejś części? No. Tylko są chyba ze trzy części. Ała. No. No są. I pozostałe, jak zwykle, są beznadziejne. I co tam było Ale strasznego? Organy. Organy były straszne i były <śmiech> złe. I w ogóle namawiały wszystkie inne meble, żeby... żeby... Pewnie, że są lepsze, są syntezatory. Żeby, żeby Bella nie organy. hajtnęła się z bestią. W ogóle to było straszne. Czyli, czyli te wszystkie meble były jak takie, ten, jak takie stare ciotki na, na weselu, no. które siedzą przy stole i tylko komentują, jaki ten pan młody jest brzydki. No. Tak Bella podchodzi do bestii. Słuchaj, organy ja, mi powiedziały. Moi przyjaciele, organy. <laughs> Czyje organy? Tak wiesz, twoje organy. Ja... I moi przyjaciele, tak pokazuję na parę stołów i krzesło, ja i tu Yamaha 2000, uznaliśmy. Złe organy. Zła śledziona. Zła wątroba. Tak. Zły nos. Nos to nie organ. Co z tego? To Beskitu. Nos to członek. Nieprawda. Może i nie Proszę schować członka. Witajcie w lekcji anatomii Beskitu o Jezu, to, na, to w podstawówce nasza nauczycielka od tego od biologii rzuciła takie yy, to później chyba przez całą podstawówkę wszyscy to ciągle cytowali jak, sta, jak stanęła przy swoim biurku i taka wiel, wielco oburzona zaczęła krzyczeć na całą klasę penis to jest taki sam członek jak nos nie powinno się z niego tak śmiać to jest taka nie sama pamiętam. część ciała jak nos. Nie pamiętam nic takiego. Myślałem, że o co innego zupełnie chodzi. O co? Znaczy myśl, myślałem, że było coś z członkiem, ale zupełnie Nie, nie, nie, inne Ona, bo ja się teraz pomyliłem. Ona nie powiedziała, to taki sam członek jak nos. Ona powiedziała, że penis to, taki, to taka sama część ciała jak nos. Nie ja ja pory... wiem, ja używam jednego i, do drugiego, i drugiego do dwóch innych rzeczy, ale ja do tej to pory... nie ja uczę biologii. Do tej pory pamiętam <śmiech> Jak nasz to nie mędrkuj. Jak nasz, do tej pory nie pomyśle, nie jak nasz kolega na pytanie, kiedy od odbywa się proces fotozytezy, od odpowiedział w nocy. <głos> <głos> Albo jeszcze, gdzie wydobywa się kamienie w kiblu. <głos> Okej. <Okay. głos> Muzułmanie przyszli do mojej pracy. Tak? Tak, w ogóle śmieszna sprawa, bo ja tam siedzę za, za biurkiem. Ty siedzisz kupić za biurkiem? Szafkę, a, a tu wchodzi taki pa, ta, takich, takich paru kolesi przed, przed Twoje biureczko, rozkłada malutki dywanik, kucają w stronę Mekki. <głosy> <głosy> a, mogę jakoś pomóc? <głosy> tak, bądź cicho! <głosy> przyszli muzułmanie, było ich dwóch, z czego jeden był chyba czarny w dodatku, co jest dziwne, <głosy> i tak przyszli muzułmanin, afrykanin. I tak, I tak przychodzę, ja tak patrzę, o kurde, już po mnie. Bo właśnie był, był taki typowy, miał ciemną karnację, czarną brodę i turban i te białe, długie stroje. Nie? Dzień dobry, chcielibyśmy zamówić krzesło z bombą w środku? I 79. Ile, ile można to załatwić? Jak szybko to będzie gotowe? Można, można prosić fakturkę do tego. Proszę fakturkę na Allah. Allah D. Jameson. Allah. Nazwisko. Akbar. No i on, on tam przychodzi, on najpierw pyta: Do you speak English? A ja. No! no. Nie! A dobra. Da potem powiedzie, że on chce właśnie wysłać faks do Anglii. Ja tak, o kurde. O, przepraszam, czy mogę, zadzwo czy mogę zadzwonić za granicę? I tak, i tak właśnie... E, Później od, od, daje nam podnosi taką... telefon i bum, bum, bum, bum! Shhh! Da, da, da, da! Da, da, da, da, da. <grym Odkłada. Chyba nie wiesz jak faks działa. <grym> Mówiłem o telefonie. Pokazał kartkę, nie? Ja to mówię okej. Okay. Na kartce narysowana po prostu taka. mi mówić! Na karcie narysowana taka kreskówkowo gigantyczna bomba. Tak. Z napisem tak bomba. Czarna kropka i ląd. Tak. No i on tak właśnie ja chciałby sobie faks, mówię, okej, okay, wait a second. mówię do kolegi. No, ci panowie chcą wystać faks. On tak. Okej. Okay. <laughs> bierze, bierzemy. On tam właśnie bierze tą kartkę. I tak czyta. no E, londyńskie metro, godzina 15 bum, bum, stop bez litości no i wysot do, do Anglii i po to jeszcze ci muzułmanie chcieli nam dać kasę mówimy nie, nie, nie, nie, nie bo wolimy waszej wielbłądy bo to nie była polska kasa tylko muzułmańska <laughs> tak. która, wygl... która właściwie polega na tym że to są stare kapsy od coli z dziurką w środku tak właśnie, Z dziurą po kuli w środku Już chcieliśmy oddać tę tą, tą kartkę a oni, Ok, how many virgins do you want? Właściwie muzułmańskie pieniądze To są tak naprawdę puste łuski Po nabojach Oni ten, Kupują rzeczy liśćmi <laughs> Bo to jest taka rzadkość u nich no. Nie kupują rzeczy na turbany U nich liście są jak Ile turbanów złote? to kosztuje? A siedem turbanów proszę <laughs> Taki koleś z dziesięcioma Zapuszkę turbanami koni. na głowie albo właśnie tak załóżmy, że małą książeczkę czekową i tak how much do you want, nie? czyli ile, ile o, nie, nie, nie trzeba, nie? A on tak one thousand nie trzeba I, i daje nie trzeba a tak mówiąc, kompletnie serdecznie do tej pory nie wiem o czym był ten fax, ale już się boję za parę dni w Wiadomościach, londyńskim metru pod atakiem. Stacja podcastofonu została nie. wysadzona w powietrze. Kończymy. Ale że już. Michał jest przerażony, ale tak, kończymy powolutku. Słuchaliście Beskitu, znowu nagrywanego na trawce. Tym razem przynajmniej chyba nie było wiatru. No. A jeśli był wiatr, to już wasza sprawa. Ej, zagrałabym w badmintona. Z, właśnie, więc kończymy. Idziemy pograć w badmintona. Uh, Idziemy grać w słuchajcie, Przypominam o tym, że będziemy w jakimś tam radiu uh, Właściwie to możecie i tak nas słuchać z naszej strony Ale wejdźcie na radio, bo to będzie zabawne Mówił Michał, Igor i Sera właśnie, I na razie Wejdźcie na radio, bo tam właśnie możecie oczeki Oczekiwać nas Jeszcze dłużej, bo wiem, że to lubicie I cześć wam Na razie <laughs> Ala, nazwisko, akbar. <laughs>